aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Amen. Amen. Amen. Muszę trzymać się planu wykładu, ponieważ otrzymali go wszyscy tłumacze. Gdybym od niego odszedł, powstałoby zamieszanie. Jednak zamierzam zacząć od czegoś, co nie ma nic wspólnego z tematem dzisiejszego wykładu. Dzisiaj otrzymałem kartkę pocztową od mojej prawnuczki, jednej z moich 51 prawnuków. Ma 16 lat i mieszka w Fort Lauderdale na Florydzie. Ostatnio wysłaliśmy jej mały prezent na urodziny. Myślę, że to, co napisała, doda otuchy zwłaszcza tym z Was, którzy są Amerykanami. Oto, co napisała. Kościół jest cudowny. Czuję, że z każdym dniem staje się coraz bardziej podobna do Pana. Książki Spotkanie w Jerozolimie i Bóg jest swatem czytałam jednocześnie. Codziennie proszę Pana, żeby pomógł mi rozwinąć się w cnotliwą kobietę, abym pewnego dnia mogła stać się pobożną żoną i matką. Muszę powiedzieć, że jestem dumny z mojej prawnuczki. Chcę Wam powiedzieć dobrze, Amerykanie, że nadchodzi nowe pokolenie. Jest już tradycją, że przychodzące pokolenie buntuje się przeciwko normom poprzedniego pokolenia. Pokolenie, które teraz odchodzi, jest zbuntowane przeciwko religii, ale nadchodzące buntuje się przeciwko niereligijności. Jeśli uda mi się dotrzeć do końca tego wykładu, a jest to wielkie jeśli, to chciałbym jeszcze coś więcej powiedzieć na temat Ameryki. Chciałbym zacząć od przeczytania fragmentu Pisma Świętego z Księgi Ozeasza, rozdział szósty, wersety od 1 do trzeciego. Chodźcie, zabróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. Trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, chciałbym jeszcze coś wyjaśnić. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 15, wersetach 3 i 4, Paweł przedstawił całą Ewangelię. Nawiasem mówiąc, Ewangelia składa się z trzech prostych historycznych faktów. Niestety, na wielu zgromadzeniach organizowanych dla głoszenia Ewangelii nigdy nie słyszy się Ewangelii. Jesteśmy tak zajęci drugorzędnymi sprawami, że pomijamy to, co najważniejsze – a Ewangelia jest następująca. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersety 3 i 4. Najpierw bowiem podałem Wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że trzeciego dnia został z martwych wzbudzony według pism. To są te trzy fakty. Chrystus umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał. Wiarygodnym źródłem tych informacji zawsze jest Pismo Święte, według Pism. Paweł przedkłada autorytet Pisma ponad relacje naocznych świadków. Osobiście wymienia całą listę naocznych świadków, włącznie z samym sobą. Ale pierwszorzędnym autorytetem potwierdzającym zmartwychwstanie nie są naoczni świadkowie, ale Pismo Święte, według Pism. Przez wiele lat nie mogłem znaleźć w Starym Testamencie żadnego wersetu stwierdzającego, że Chrystus powstanie z martwych trzeciego dnia. Wiedziałem, co jest napisane o proroku Jonaszu, ale nie odnosiło się to wprost do Chrystusa. U Ozeasza, we fragmencie, który przeczytaliśmy, jest powiedziane, że trzeciego dnia nas podniesie. Chciałbym Wam przedstawić moją interpretację tych słów. Myślę, że jest to bardzo znacząca sprawa, ponieważ uważam, że proroctwo nie tylko ujawnia fakty, ale odkrywa ich znaczenie. Nie stwierdza tylko tego, co się wydarzy, ale pokazuje to, co się ma wydarzyć w kontekście Bożych planów.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 Są trzy rzeczy, których Bóg dokonał dla nas poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kiedy byliśmy umarli przez upadki, ożywił nas, wzbudził martwych i, chwała Bogu, posadził w okręgach niebieskich, intronizował. Wszystko to jest powiedziane w czasie przeszłym, a nie przyszłym. W jaki sposób do tego doszło? Dzięki temu, że Jezus utożsamił się z nami i pozwolił nam utożsamić się z Nim. Kiedy On umarł, my też umarliśmy. Kiedy On został pogrzebany, my zostaliśmy też pogrzebani. Kiedy został wzbudzony, my zostaliśmy również wzbudzeni. I kiedy wstąpił w okręgi niebieskie, my również wstąpiliśmy razem z Nim. W sferze duchowej tam jest nasze miejsce w Bogu. A więc kiedy Ozeasz pisał trzeciego dnia podniesie nas, to w ten sposób wskazywał nam na znaczenie zmartwychwstania. Nie tylko na to, że Bóg wzbudził Chrystusa, ale że wzbudził nas razem z Nim. Dalej Ozeasz pisze o Zorze porannej, która obrazuje zmartwychwstanie oraz stwierdza, że on przyjdzie do nas jak deszcz, co obrazuje pięćdziesiątnicę. Jak widzimy w trzech wersetach księgi Ozeasza zawarta została cała seria wydarzeń. Wróćmy do miejsca, od którego miałem zacząć. Zawsze powtarzam, że nie pobieram dodatkowych opłat za swoje dygresje. Kilka lat temu Pan powiedział do mnie i do Ród następującą rzecz. Chcę, żebyście jeździli tylko tam, gdzie was pośle. Nie udawajcie się gdzieś tylko dlatego, że ktoś was zaprosił, czy dlatego, że jest to dobry pomysł lub podróż nie będzie droga. Chcę, żebyście jeździli tylko tam, gdzie ja was posyłam. Staramy się z całych sił spełniać ten nakaz. Zauważyliśmy, szczególnie w czasie naszej ostatniej podróży po świecie, kiedy dotarliśmy do Azji Południowo-Wschodniej, że Bóg przygotowuje takie wyjazdy. Przed wyjazdem powiedział do nas, przygotowałem glebę w miejscach, do których się udacie. Jest ona gotowa pod zasiew. Wy nie musicie zbierać żniwa, ale macie zasiać ziarno. Muszę powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie pojechaliśmy, gleba była przygotowana. Ale gdybym pojechał tam, gdzie Bóg mnie nie posłał, to gleba nie byłaby gotowa. Bardzo często, kiedy otrzymuję zaproszenie, a Bóg, chcąc, żebym tam pojechał, pobudza mnie do przyjęcia tego zaproszenia, od razu daje mi temat, na jaki mam mówić, nawet jeśli do wyjazdu pozostaje jeszcze pół roku lub rok. Bóg nie daje mi całego streszczenia poszczególnych wykładów, ale główny temat. Tuż przed wyjazdem w marcu ze Stanów Zjednoczonych otrzymałem zaproszenie do Charlotte w północnej Karolinie. Odczułem, że Bóg chce, abym tam pojechał. Zastanawiałem się, Panie, o czym mam tam mówić? To wszystko jest oczywiście bardzo subiektywne, ale odczułem, jak Pan mówi, Kaleb. Oczywiście znam Biblii na tyle, żeby wiedzieć, kim był Kaleb, ale nigdy nie poświęciłem tej postaci więcej uwagi. Kiedy gospodarze poprosili mnie, abym przysłał temat, na jaki mam zamiar mówić, odpowiedziałem, Kaleb, nauka płynąca z życia psa. Większość z Was z pewnością nie wie, dlaczego tak odpowiedziałem. Otóż hebrajskie słowo kaleb znaczy pies. Dziadek i wnuk kaleba również nosili imię kaleb. A więc trzech członków tej rodziny nosiło imię pies. W Starym Testamencie imiona zawsze mają jakieś znaczenie i niosą w sobie pewną treść. Dotyczy to każdego starotestamentowego imienia. Ale dlaczego w takim razie dawać człowiekowi na imię pies? Co byście sobie o mnie pomyśleli, gdybym nazywał się pies prince? Albo w pierwszym rzędzie siedziałby pies Lambert. Johannes, ilu masz synów? Jednego. Czy zastanawiałeś się kiedyś, żeby dać mu na imię pies? A więc dlaczego pies? Mój wykład jest odpowiedzią na to pytanie. Przede wszystkim należy wiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, na Bliskim Wschodzie psy nie są cenionymi zwierzętami. Stosunek do nich zmienił się nieco, od kiedy na te tereny zaczęło przyjeżdżać wielu imigrantów z Europy, którzy przywieźli swoje psy, zwłaszcza z Rosji. Ale na Bliskim Wschodzie psy były bardzo źle traktowane. Nigdy nie były dobrze karmione, nie wpuszczano ich do domów i często były przez ludzi przepędzane kamieniami. Dlatego noszenie imienia pies nie było szczególnie honorowe. Pomimo to właśnie takie imię nadano Kalebowi. Rzuć mnie przez chwilę okiem na życie Kaleba, a potem wyjaśnię, dlaczego nosił imię pies. Na temat Kaleba wiele możemy dowiedzieć się z czwartej księgi mojżeszowej. W spisie wywiadowców wysłanych do Kanaanu znajdujemy następujące stwierdzenie. Czwarta księga mojżeszowa, rozdział 13, werset 6. Z plemienia Judy Kaleb, syn Jefunnego. Dalej znajdujemy opis wyprawy i tego, co działo się po powrocie szpiegów do obozu. W tym samym rozdziale znajdujemy także zapis relacji, jaką przedstawili Mojżeszowi. Czytamy od wersetu 27. I opowiedzieli mu, mówiąc, Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. I pokazali Mojżeszowi kiść winogron ze szkolu. Werset ósmy. Tylko, że mocny jest lód, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. We współczesnym języku hebrajskim słowo Anak znaczy olbrzym. Jeśli zamówicie olbrzymią porcję lodów, to będzie to porcja Anaka. Werset 29. Amalekici A Malekici mieszkają w ziemi Negeb, hetejczycy, Jebuzejczycy i Amoryjczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Już wtedy lud musiał protestować, ponieważ dalej jest powiedziane Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. Zauważcie, że były dwa zupełnie przeciwne poglądy. Możemy zwyciężyć i nie możemy zwyciężyć. Wersety 32 i 33. I rozpuszczali pomiędzy synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a przez lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. A więc wszyscy zaczęli mówić, że nigdy im się nie uda. W pierwszych dziesięciu wersetach następnego, czternastego rozdziału, opisana jest sytuacja, do jakiej doprowadziły te rozbieżne relacje. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie Izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Nie wiem, czy zauważyliście kiedy, że jeśli ludzie występują przeciwko Bogu, to zwykle również występują przeciwko przywódcom Bożego Ludu. Czasami my, przywódcy, możemy w tym znaleźć pociechę. I mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed samym zgromadzeniem zboru synów izraelskich, a Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty, co jest znakiem żałoby lub wielkiego smutku. I rzekli do całego zboru izraelskiego, Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukaminować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. W wersetach od 26 do 38 czytamy jaka była odpowiedź Pana na zaistniałą sytuację. Dla nas dzisiaj również płynie z niej bardzo ważna nauka. To nie są tylko odległe historyczne fakty. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 14, wersety od 26 do 34. I przemówił Pan do Mojżesza i do Aarona tymi słowy Jak długo jeszcze będzie ten zły zbór szemrać przeciwko mnie? Słyszałem bowiem szemranie synów izraelskich, z jakim występują przeciwko mnie Powiedz im więc, jako żyję, mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród was, w pełnej liczbie, od dwudziestego roku życia wzwyż Wy, którzy szemraliście przeciwko mnie, nie wejdziecie do ziemi, w której przysiągłem was osiedlić, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunego, i Jozułego, syna Nuna. Lecz dzieci wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one posiądą ziemię, którą wy pogardziliście. Wasze trupy zaś legną na tej pustyni. Lecz i synowie wasi będą koczowali na pustyni przez czterdzieści lat i poniosą karę za waszą niewierność, a zniszczają wasze trupy na pustyni. Według liczby dni, w ciągu których badaliście tej ziemię, a było ich czterdzieści, Dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci, w innym przekładzie mojego odrzucenia. To są bardzo poważne słowa. Zastanawiam się, ilu z was dzisiaj ucieszyłoby się, słysząc od Boga słowa, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. W Księdze Przypowieści jest powiedziane, śmierć i życie są w mocy języka. Generalnie rzecz biorąc, wypowiadając słowa, sami wyznaczamy swój los. Również dwunastu wywiadowców wyznaczyło swój los. Lud, który negatywnie zareagował, także wyznaczył swój los. To nie Bóg zdecydował o ich przeznaczeniu, ale oni sami. Pomyślcie o słowach, które wypowiedzieliście przez ostatnie 48 godzin. Czy ucieszylibyście się słysząc od Boga? Uczynię Wam dokładnie tak, jak mówiliście wobec mnie. Niektórym ludziom przychodzącym do Niego Jezus mówił, niech Ci się stanie według wiary Twojej. Nie mówił w ten sposób do każdego. Pozwól, że zapytam Cię dzisiaj. Gdyby Jezus teraz powiedział Tobie, niech Ci się stanie według wiary Twojej, to czy byłoby to błogosławieństwo czy przekleństwo? Jaki jest Twój sposób myślenia? Jak Ty mówisz o sobie? Co przychodzi Ci do głowy? Jakie słowa wychodzą z Twoich ust? Czy są negatywne, czy pozytywne? Czy wywyższasz Jezusa? Czy proklamujesz Słowo Boże? Czy mówisz w wierze? A może myślisz i mówisz negatywnie? Co by się stało, gdyby Bóg ci powiedział, uczynię ci tak, jak mówiłeś do mnie przez ostatnie pięć lat? Czy byłoby to błogosławieństwo? Żyłem w tym kraju wystarczająco długo, żeby wiedzieć, że ma tu miejsce bardzo wiele negatywnych rozmów, a część z nich odbywa się wśród ludzi wierzących. Oni wyznaczają swój los poprzez wypowiadane słowa. I jeszcze coś przyszło mi na myśl. Izraelici już wcześniej popełnili ohydny grzech, kiedy ulali złotego cielca i oddawali mu cześć. Ale Bóg nie powiedział im wtedy, że z powodu zrobienia cielca nie wejdą do ziemi obiecanej. Ukarał ich, ale nie w ten sposób. Ale kiedy zaczęli mówić, nie wejdziemy do tej ziemi, nie uda nam się jej zająć, Bóg ich odciął. Myślał, że odnosi się to również do współczesnego Izraela. Największy Boży gniew wywołuje nasza niewiara w to, że Bóg uczyni to, co zapowiedział. Analizowałem tę sprawę i doszedłem do wniosku, że najbardziej Boga nie denerwują ludzie, którzy grzeszą, chociaż oczywiście jest to złem, ale ludzie, którzy lekceważą Bożą łaskę. To wzbudza w nim prawdziwy gniew i takich ludzi odrzuca. Dokładnie tak było z Ezawem. Ezaw wzgardził swoim pierworództwem. Później Bóg powiedział, że znienawidził Ezawa. Nie dlatego, że był grzesznikiem, ale dlatego, że wzgardził Bożą łaską. Musimy się dzisiaj modlić za Izrael, żeby nie zlekceważył Bożej obietnicy. Dla mnie jest to ogromnie aktualna sprawa. Wiemy, że większość Izraelitów była grzesznikami i że Bóg nie błogosławi grzechu, ale grzech, który wzbudza w nim największy gniew, to odrzucenie Jego łaski. Jeśli Bóg włożył tyle cierpienia, aby coś Ci zapewnić i ofiaruje Ci to, a Ty odpowiadasz, chyba tego nie chcę, to wzbudzasz Boży gniew, wielki gniew. Myślę, że jest to grzech, który najbardziej wprawia Boga w gniew. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Jednak kiedy z rozmysłem patrzymy Bogu w twarz i mówimy, dziękuję Boże, ale raczej nie skorzystam, to bardzo Go gniewamy i nie wiem na ile miłosierdzia możemy wtedy liczyć. Czuję, że Bóg pobudza mnie, abym coś powiedział. Są tutaj dzisiaj ludzie znajdujący się o krok odpowiedzenia Bogu, nie, dziękuję Boże, nie jestem zainteresowany. Mam nadzieję, że nie popełnicie tej okropnej pomyłki. W Ewangelii Mateusza, rozdziale 12, wersetach 36 i 37, Jezus powiedział, powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w Dzień Sądu, albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Wielokrotnie słyszałem, jak ludzie mówili, tak naprawdę nie miałem tego na myśli. Wiem, że głupoto było tak mówić, ale tak naprawdę nie miałem tego na myśli. To są dokładnie te słowa, o których mówi Jezus Nieużyteczne słowa, które nie mają prawdziwego znaczenia Z każdego nieużytecznego słowa, które wypowiadasz Zdasz sprawę w Dzień Sądu Czasem zdarza mi się walczyć z tym, co Bóg chce, abym powiedział Przed tym zgromadzeniem Bóg zachęcił mnie, abym Wam coś przekazał Może pomyślicie, że jest to niedorzeczne, ale to prawda Myślałem o tym, że kiedy Bóg przebacza nasze grzechy, to niekoniecznie usuwa ich konsekwencje. Pozwólcie, że podam przykład, który na pewno nie przynosi mi chwały. Z mojej twarzy usunięto około 30 fragmentów skóry zaatakowanej rakiem w różnych stadiach jego rozwoju. Kiedyś rozmawiałem z pewnym ortodoksyjnym Żydem, dermatologiem, u którego chciałem się leczyć. Powiedziałem mu, że przez całe lata opalałem się przy każdej okazji, ile się tylko dało. Odpowiedział mi, że jestem czcicielem Słońca. Odpowiedziałem, że chyba można tak o mnie powiedzieć. Na to on dodał, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Cóż mogłem na to odpowiedzieć? To była całkowita prawda. Bóg mi przebaczył, ale aż do dzisiaj nie zostałem uwolniony z konsekwencji. Być może nie wiecie, że rak skóry rozwija się 25 lat. Kiedy pierwszy raz poszedłem do dermatologa na Florydzie, powiedziałem, że nie mam pojęcia, skąd mi się to wszystko bierze na twarzy. Odpowiedział mi, że już 25 lat temu złapałem dość słońca, żeby do tego doprowadzić. Obliczyłem, gdzie byłem 25 lat wcześniej i wyszło mi, że mieszkałem wtedy na równiku w Afryce. Żeby pokazać, jaki jestem macho, nigdy w tamtych czasach nie zakładałem na głowę kasku. Widzicie, pycha naprawdę jest korzeniem większości naszych grzechów. Ale nie to miałem zamiar wam powiedzieć. To było tylko tak przy okazji. Może pomyślicie, że to, co powiem teraz, jest zwariowane, ale tak było. Jestem już chrześcijaninem tak długo, że niektórzy ludzie nie potrafią sobie wyobrazić, jaki byłem wcześniej. Ale nie byłem chrześcijaninem, kiedy nie byłem chrześcijaninem. Ale kiedy już nim byłem, zacząłem pewnego dnia odczuwać przenikliwy nerwoból w dużym palcu lewej nogi. Walczyłem z tym bólem, gromiłem demona bólu i byłem uwalniany. Ale po jakimś czasie ból wracał. Którejś nocy leżałem w łóżku, ale nie spałem i o niczym nie myślałem. Pomyślicie, że to co mówię jest szalone. Ale byłem szalony szaleństwem mojego międzywojennego pokolenia. No i nie byłem wtedy zbawiony. Daleki byłem od zbawienia. Co więcej, kiedy wróciłem do Cambridge i ludzie odkryli, że zostałem zbawiony, to powiedzieli, no, to mogło przydarzyć się każdemu, ale nie tobie. W każdym razie chcę powiedzieć, że w tamtych czasach używaliśmy pewnego powiedzenia, które było idiomem. Kiedy ktoś powiedział coś, co uważałem za głupie lub z czym się nie zgadzałem, to zwykle mówiłem, moja lewa stopa, moja lewa stopa. I Bóg przypomniał mi to, kiedy leżałem na łóżku w ową bezcenną noc. Powiedział mi, że rzuciłem klątwę na swoją lewą nogę. Powiedziałem, Panie, pokutuję z tego, przebacz mi i uwolnij mnie. Od tego momentu ból się nie powtórzył. Czy możecie w to uwierzyć? Dla niektórych z Was jest to zupełnie nowy sposób myślenia. Chcę wam teraz dać sposobność do spędzenia jednej minuty w ciszy i skupieniu i poprosili Boga, żeby pokazał wam, czy w przeszłości nie powiedzieliście o sobie czegoś, za co aż do dzisiaj ponosicie karę. Chyba już minęła minuta, chociaż nie mierzyłem czasu wskazówką sekundową, więc pomiar nie mógł być bardzo dokładny. Zauważyłem na twarzach niektórych z Was, że nagle uświadomiliście sobie i ściągnie się za Wami coś z przeszłości. Mam dla Was dobrą wiadomość. Na krzyżu Jezus stał się za nas przekleństwem, przyjmując na siebie wszystkie przekleństwa, jakie mogą na nas spaść, abyśmy mogli być odkupieni z przekleństwa i odziedziczyć błogosławieństwo Abrahama, którego Bóg we wszystkim ubłogosławił. To jest zamiana. Jezus stał się przekleństwem, abyśmy mogli otrzymać błogosławieństwo. Dlatego jeżeli na Twoim życiu ciąży przekleństwo, które sam na siebie sprowadziłeś, to możesz zostać z niego uwolniony, ale musisz się ukorzyć. Musisz powiedzieć, Panie, przepraszam, że wypowiadałem głupie rzeczy. Mówiłem coś, czego tak naprawdę nie miałem na myśli. Wyznaję to. Przebacz mi i uwolnij mnie. Wróćmy do koleba. Jaki był Kaleb? Co stanowiło jego istotę? Dlaczego nazywał się pies? Co w Kalebie było z natury psa? Mam wam powiedzieć? Pięciokrotnie jest napisane, że Kaleb był całkowicie wierny Bogu całkowicie wierny. Pięć razy jest to powiedziane. W polskich przekładach, po odpowiednich fragmentach jest mowa o całkowitej wierności, wiernym wytrwaniu, całkowitym trzymaniu się Pana i pójściu za Panem bez zastrzeżeń. Przeczytamy te fragmenty, a potem zastanowimy się nad cechami psa. W czwartej Księdze w rozdziale 14, w dwudziestym 24, Pan mówi, Jednakże sługa mojego Kaleba za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, Wprowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie. A więc Kaleb miał innego ducha, który sprawiał, że szedł wiernie za Panem. Dalej, w 32 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej, w wersatach 11 i 12, Pan mówi... Zaiste ci mężowie, którzy wyszli z Egiptu od dwudziestu lat i wzwyż, nie ujrzą tej ziemi, którą poprzysiągłam Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, ponieważ niezupełnie byli mi posłuszni, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunego, Kenizyty i Jozuego, syna Nuna, którzy wiernie wytrwali przy Panu. Następnie w piątej księdze Mojżeszowej, rozdziale pierwszym, w wersatach 35 i 36 ponownie Pan mówi. Nikt z tych mężów, z tego złego pokolenia nie ujrzy ziemi dobrej, którą przysiągłem dać Waszym Ojcom, oprócz Kaleba, syna Jefunnego. On jeden ujrzy ją. Jemu oraz jego synom dam tę ziemię, po której chodził, dlatego, że stale trzymał się Pana. Następny fragment to Księga Jezuego, rozdział 14, wersety 8 i 9. Przekonałem się, że tkwi moc w dokładnym odczytywaniu Słowa Bożego, czego nie można powiedzieć o Jego streszczaniu czy relacjonowaniu czyjś wypowiedzi. Oto osobiste świadectwo Jezuego, rozdział 14, wersety 8 i 9. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszali serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem Moim. I Mojżesz przysięgł tego dnia. Ziemia, po której stąpała Twoja noga, należeć będzie powsze czasy jako dziedzictwo do Ciebie i do Twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem Twoim. I jeszcze jeden, czternasty werset z tego samego rozdziału. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem, Bogiem Izraela. Wokół Hebronu toczy się teraz wiele dyskusji i jest to jedna z palących spraw, ale powiem Wam, kto ostatecznie go otrzyma. Otrzymają go potomkowie Kaleba. Zostało to postanowione około 3400 lat temu. Dlaczego oni? Dlatego, że Kaleb bez zastrzeżeń poszedł za Panem. A więc pytanie brzmi, czy idziesz za Panem bez zastrzeżeń? Czy jesteś Mu całkowicie wierny? Zastanówmy się przede wszystkim nad tym, co jest istotą chrześcijaństwa. Gdybyście mieli opisać życie chrześcijanina jednym zdaniem, to co byście powiedzieli? Pójdź za mną. Nie sądzę, żeby można było dokładniej opisać życie chrześcijanina. Ono jest naśladowaniem Jezusa. Nie doktryna jest najważniejsza, ale osoba. Doktryna jest ważna. Osobiście spędziłem całe lata na nauczaniu doktryny, więc nie jest ona nieważna, ale nie jest najważniejsza. Któregoś dnia mówiłem o bracie, który jest daleko stąd. Powiedziałem, że jego problem polega na tym, iż doktryna jest dla niego ważniejsza niż stosunek do Boga. A jednak to więź z Bogiem jest ważniejsza, a doktryna jest sprawą drugorzędną. Znajomość Ewangelii nie wystarcza. Musisz jeszcze mieć odpowiedni stosunek do Boga, który dał Ewangelię. Najpierw więź, potem doktryna. Zrozumcie mnie dobrze. Doktryna jest bardzo ważna, ale nie najważniejsza. Przy końcu swojego życia Paweł napisał Wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocno nie zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Paweł nie mówi, wiem, w co uwierzyłem, ale wiem, komu uwierzyłem. I wyraża to w czasie przeszłym dokonanym. To jest ustalone. Uwierzyłem. Wielu naszych drogich żydowskich przyjaciół mogłoby wam powiedzieć, że hebrajskie słowo emunach, czyli wiara, oznacza nie tyle wierzenie, co wierność, czyli lojalność. Imię liberację. Wiara, emunach, to przede wszystkim wierność. Chrześcijanie, ewangelikalni, protestanci czy charyzmatycy mają skłonność do stawiania doktryny w złym miejscu, jeśli w ogóle jakąś doktrynę mamy. Wspieramy się o doktrynę, to znaczy, sam już nie wiem, ile wieków sprawili ojcowie Kościoła na spory o to, czy w danym słowie ma, czy nie być litera Jota. Los Kościoła i wiary zależał od maleńkiej joty. Albo spierano się o to, czy Jezus był w swojej substancji podobny, czy taki sam jak Ojciec. Ostatnio usługiwałem z pewnym bratem na konferencji poświęconej dyskusji nad żydowskim dziedzictwem dla Kościoła. Odbyła się publiczna debata, w czasie której próbowano wydobyć z Niego, w co wierzy. Wierzył właściwie, ale powiedział, że chrześcijanie źle rozkładają akcenty. Powiedział, że Jezusowi w kazaniu na górze nie chodziło o to, w co wierzymy, ale o to, jak żyjemy. To jest sprawa pierwszorzędnej wagi i musimy do tego wrócić. Całe kazanie na górze nie jest poświęcenie doktrynie, ale zachowaniu to w tym miejscu następują prawdziwe zgrzyty. Spójrzmy na przykłady z Nowego Testamentu. Ewangelia Mateusza, rozdział 9, werset 9. 9, werset 9. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy tle imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. To jest chyba najkrótsze kazanie ewangelizacyjne, jakie kiedykolwiek zostało wygłoszone. Pójdź za mną. To wszystko, co Jezus musiał powiedzieć. Oczywiście miało tu znaczenie to, kim był Jezus, ale w tych słowach zawiera się istota chrześcijańskiego życia, naśladowanie Jezusa. Pamiętacie rozmowę odnotowaną w 21 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy to Jezus wyrównywał rachunki z Piotrem? Pamiętajcie, że mówimy o znaczeniu wypowiadanych przez nas słów. Tutaj mamy dramatyczny tego przykład. Piotr zaparł się Pana trzy razy. Jedynym wyjściem z tej sytuacji było trzykrotne potwierdzenie przez Piotra swojego oddania Panu Jezusowi Chrystusowi. Piotr musiał odwołać to, co źle powiedział, tyle samo razy. Jezus pomógł mu w tym. Piotr był zainteresowany, dlaczego Jezus zapytał go trzy razy. Zapytał go trzy razy, ponieważ Piotr zaparł się trzy razy. Teraz już wiecie, co zrobić, jeśli powiecie coś niewłaściwego. Musicie pokutować i odwołać to, wypowiadając dobrą rzecz w miejsce złej. A więc mamy tutaj scenę rozgrywającą się na brzegu Morza Tyberiackiego po tym, jak Jezus wskazał uczniom, gdzie mają zapuścić sieć. Potem powiedział do Piotra, Ewangelia Jana, rozdział 21, wersety 18-19. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny Cię przepaszy i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmierć uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do Niego, pójdź za Mną. Dokąd? Na krzyż. Wtedy Piotr zainteresował się Janem i wskazując na niego zapytał. Panie, a co z tym? Werset 22. Rzeczemu Jezus. A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co Ci do tego? Ty chodź za mną. Słowa pójdź za mną występują w Nowym Testamencie trzykrotnie. Zastanówmy się teraz, co w Kalebie, psie, było takiego, że może stanowić dla nas wzór. No cóż, są psy i psy. Zwłaszcza od czasu, kiedy niektórzy ludzie przyjechali z innych krajów ze swoimi psami. Te cechy nie są całkowicie jednoznaczne. Ale weźmy pod uwagę psa szkolonego, który słucha tylko swojego pana. Właśnie takiego rodzaju psa mam na myśli. Przy okazji, czy obserwowaliście kiedyś szkolenie organizowane dla właścicieli psów? Tam nie szkolą psów, ale ich właścicieli. Łatwo jest wyszkolić psa, natomiast bardzo trudno jest wyszkolić właściciela. W każdym razie, jakie są cele szkolenia psów? Rzeczywista wierność i oddanie psa wobec pana. Przede wszystkim pies ma trzymać się blisko pana. Właściciele psów, czy to prawda? Siedzisz po jednej stronie pokoju, a przy Twoich nogach wyciągnięty jak długi leży Twój pies. Wstajesz i przechodzisz do drugiego fotela, a za Tobą ciężko z podłogi podnosi się pies. Osuwa się na podłogę przy Twoich nogach i mówi, dlaczego musiałeś zmienić miejsce? Ale skoro już się ruszyłeś, to ja też musiałem. A więc to jest pierwsza sprawa. Myślę, że najważniejsze w życiu chrześcijanina jest być blisko Jezusa. Tak naprawdę nie możesz zejść z właściwej drogi, jeśli Twoim celem jest być blisko Jezusa. Nie uzgadniałem z moją żoną tego, co teraz powiem, ale robię to w jej obecności. Moja żona ma żarliwe pragnienie być blisko Jezusa. Znam ją je już od 18 lat i wiem, że jej charakterystyczną cechą jest żarliwe pragnienie, aby być tam, gdzie jest Jezus. Dwa lub trzy dni temu pisaliśmy razem kartkę do drogiej nam siostry, której życie zbliża się do końca. Chcieliśmy jej w ten sposób dodać otuchy. Pisząc tę kartkę, Ruth zaczęła płakać, po czym powiedziała mi, że zazdrości tej siostrze, że spotka się z Jezusem przed nią. To dopiero jest motywacja. Taka jest motywacja psa. Dokądkolwiek pójdziesz, pies pójdzie za tobą. Jeśli masz psa, bierzesz smycz, wstajesz, potrząsasz nią, a on zrywa się na nogi, podskakuje i daje ci do zrozumienia, że dokądkolwiek pójdziesz, on pójdzie za tobą. Pies nie pyta, na jak długo wychodzisz, pół godziny, sześć godzin, czy na dwa tygodnie. To nieważne, idę tam, gdzie ty. On idzie za Tobą bez zastrzeżeń, bez zadawania pytań. A więc Kaleb na pustyni mówi, moi bracia Izraelici wszystko zepsuli i stracili, ale my musimy iść dalej. Jak długo? 40 dni? 40 tygodni? 40 miesięcy? 40 lat? Dla mnie to wszystko jedno. Ja idę dalej. Dokądkolwiek pójdziesz, Panie, pójdę za Tobą. W swoim życiu również mam taki cel. Kolejną cechą psa jest podobieństwo do prawdziwego chrześcijanina. Czytamy w drugim liście do Koryntian, rozdziale 5, wersacie 7. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Psy nie polegają na swoim wzroku. Nie wiem, czy czytaliście dość interesującą książkę zatytułowaną Ślepa odwaga. Blind Courage. Ja przeczytałem ją ostatnio. Jest to historia ślepego człowieka, chrześcijanina, który był bardzo Bogu wdzięczny za to, że go zbawił. Człowiek ten modlił się, Panie, chciałbym coś dla Ciebie zrobić. Co byś chciał, żebym zrobił? Odczuł, że Pan odpowiada mu, przejdź apalachijskim szlakiem. Szlak przez Apalachy wynosi 2100 mil i prowadzi przez bardzo surowe tereny od Georgii po Maine. Więc człowiek ten pomyślał, że źle zrozumiał. Ale za każdym razem, kiedy pytał, co ma zrobić dla Pana, odpowiedź brzmiała Przejdź apalachijskim szlakiem. W końcu wyruszył w drogę razem ze swoim psem, przewodnikiem o imieniu Orient. Niewidomy człowiek przemierzył 2100 mil w górskim terenie tylko w towarzystwie psa. Oto co napisał w książce o swoim psie. Do orientacji w terenie orientowi służyły przede wszystkim nos, potem uszy, a dopiero na końcu wzrok. Szliśmy kierując się węchem, a nie wzrokiem. Milo parcel zajmujący się szkoleniem psów ratowniczych, opisuje różnicę pomiędzy ludzkim a psim węchem w następujący sposób. Kwas masłowy jest jedną z substancji wydzielanych przez człowieka w czasie pocenia się. Gdybyśmy rozpylili jeden gram małą kroplę tej substancji w całym dziesięciopiętrowym budynku, to człowiek stojący w oknie mógłby ją wyczuć tylko tuż po rozpeleniu. Gdyby tę samą ilość rozpylić nad całą Filadelfią, to pies wyczułby ją wszędzie, nawet na wysokości 100 metrów. Czyż to nie jest zdumiewające? Filadelfia jest o wiele większa od Jerozolimy, a pies wyczuje z każdego miejsca jedną kroplę ludzkiego potu. To nie jest jakieś przypuszczenie, ale naukowe stwierdzenie. Czy ty również masz dobry zmysł węchu? Czy dzięki czemuś, co przemawia do Ciebie w Twoim wnętrzu, potrafisz wyczuć, gdzie jest Pan? Czy nie będąc zależnym od swojego wzroku, potrafisz go znaleźć? Zastanawiałem się wcześniej nad słowem wytrwały czy wierny. Większość z Was zna to słowo. Zastanawiałem się, co to faktycznie znaczy być wytrwałym. Sprawdziłem znaczenie tego słowa w dwóch słownikach. Żadne z nich mnie w pełni nie usatysfakcjonowało, ale przytoczę oba. Collins New English Dictionary definiuje słowo wytrwały jako całkowicie zdeterminowany, zdecydowany lub nieustępliwy. Słownik Webstera definiuje je w następujący sposób, charakteryzujący się uporem i zdecydowaniem. Nie sądzę, aby te definicje w pełni oddawały znaczenie tego słowa, bo mieszczą się w nim jeszcze większe wartości, takie jak wytrwała odwaga czy wytrwała wiara. Co w takim razie pod tym względem cechuje psa? Idzie za panem, kurczowo się go trzyma i nigdy nie rezygnuje. Jaka cecha odróżniała Kaleba od wszystkich innych, za wyjątkiem o Wytrwała odwaga, wytrwała wiara. Kaleb był wzorem. Niektórzy ludzie twierdzą, że wiara jest wszystkim, czego potrzebujemy, żeby odziedziczyć obietnice, Ale Biblia tak nie naucza. Potrzebujemy czegoś więcej. Wiem, że niektórzy z Was wiedzą, czego jeszcze potrzebujemy. Odczytajmy fragment listu do Hebrajczyków, rozdział 6, werset 12. Abyście nie stali się ociężałymi. W mojej Biblii na marginesie w niej jest słowo leniwi. Ociężali jest ładnym religijnym słowem, ale powinno być leniwi, abyście nie stali się leniwi. W Biblii nie ma ani jednego błogosławieństwa dla leniwych. Co więcej, Biblia potępia lenistwo o wiele bardziej niż pijaństwo. Oczywiście nie twierdzę, że Biblia aprobuje pijaństwo, ale nasza kościelna hierarchia wartości jest błędna. Dla pijaków nie mamy miejsca w kościele, ale ludzi leniwych mamy wielu. Czy to prawda? Być może jesteś jednym z nich. List do Hebrajczyków, rozdział 6, werset 12. Abyście nie stali się leniwi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Nie wystarcza posiąść wiarę. Musisz mieć wiarę i cierpliwość. Rozwinięcie w sobie charakteru wymaga czasu. Już wcześniej mówiono tutaj, że żyjemy w okresie, gdy wszystko musi być natychmiast. Ale charakteru nie zdobywa się natychmiast. Pan jest zainteresowany charakterem o wiele bardziej niż darami. Możesz otrzymać wspaniały, cudowny dar, ale on nie zmieni Twojego charakteru ani o jotę. Jeśli przed otrzymaniem daru byłeś niegodnym zaufania egoistą, to po otrzymaniu daru nadal nim będziesz. Faktycznie, myślę, że jedną z najniebezpieczniejszych rzeczy, jaka może przydarzyć się chrześcijanowi, jest otrzymanie spektakularnego duchowego daru, ponieważ wielu ludzi polega na darze, tak jakby on zastępował charakter. Ale słuchajcie, drodzy bracia i siostry, kiedy przejdziecie z tego świata do wieczności, to zostawicie za sobą wszystkie dary, a zabierzecie ze za sobą tylko swój charakter. Od niego będzie zależało, jacy będziecie przez całą wieczność. Pamiętajcie, rozwinięcie charakteru wymaga czasu. Nie istnieje coś takiego jak błyskawiczny rozwój charakteru. Konieczna jest wiara i cierpliwość. Wyszkolenie psa tak, żeby chodził za nami jest stosunkowo łatwe. O wiele trudniejsze jest nauczenie go czekania. Czy widzieliście kiedyś siedzącego cierpliwie przed sklepem psa, który stara się obwąchać wszystkich ludzi wychodzących ze sklepu, ale nie rusza się z miejsca? Widząc takiego psa zawsze myślę sobie, ten to ma pana z charakterem. Nie można tak wychować psa, jeśli samemu posiada się słaby charakter. To samo dotyczy chrześcijan. Musimy się szkolić w chodzeniu za Panem, ale o wiele więcej wyszkolenia potrzebujemy, aby nauczyć się czekać. Na całym świecie zadaję ludziom pytanie, co wymaga większej wiary, działanie czy czekanie. Nigdy nikt nie odpowiedział mi, że większej wiary wymaga działanie. Czekanie jest prawdziwą próbą wiary. Jeśli jesteś dobrym psem i nauczyłeś się chodzić ze swoim panem, czy nauczyłeś się również czekać? Pies przed sklepem nie wie, co masz zamiar robić w środku. Nie możesz mu wytłumaczyć, że chcesz kupić szampon, lakier do paznokci i chusteczki higieniczne. Ale on czeka. Kiedy osiągniesz pewien stopień dojrzałości w chrześcijańskim życiu, Bóg powie, zaczekaj tu. Nie wyjaśni ci, co sam zamierza zrobić. Niczego ci nie wyjaśni. Będzie chciał się przekonać, czy jesteś dobrze wyszkolony, czy nie wstaniesz i nie popędzisz za kimś, kto nie jest twoim Panem. Pamiętajcie, czekanie to próba charakteru. Przyszedł mi do głowy jeszcze inny obraz psa, który zgubił swojego Pana. Stracił z nim kontakt. Czy widzieliście kiedyś coś takiego? Jestem pewien, że tak. Taki pies podbiega do każdej przechodzącej osoby, obwąchuje ją, ale ciągle spotyka go rozczarowanie. To znowu nie był mój Pan. Zgubił się. Stracił kontakt. Niektórzy z Was są dzisiaj właśnie w takim stanie. Straciłeś kontakt z Jezusem. Nadal jesteś wierzący, nadal jesteś psem, ale straciłeś kontakt. Czy wiecie, co dzieje się w takiej sytuacji? Podchodzisz do wszystkich i do wszystkiego i obwąchujesz. Może tu coś znajdę, może tam coś znajdę, a może to jest właśnie tym, czego szukam. Nie. W niczym nie znajdziesz zadowolenia. Musisz ponownie nawiązać kontakt z Jezusem. W cytowanym fragmencie z Ozeasza słyszeliśmy zachętę Chodźcie, zawróćmy do Pana, zawrócić. Oto, co niektórzy z Was powinni zrobić. Zgubiłeś się, straciłeś kontakt. Znasz Jezusa, wiesz, kim jest. Wiesz, jak dobry był dla Ciebie, ale w tej chwili nie masz z Nim stałego, osobistego kontaktu. Czy to jest prawda? W przypadku niektórych z Was jest to prawda, bez względu na to, czy jesteście skłonni ją uznać, czy nie. Przyjrzyjmy się na zakończenie nagrodzie, jaką otrzymał Kaleb. Ale ostrzegam, jestem jak Paweł, który w trzecim rozdziale listu mówi, na koniec bracia, a potem pisze jeszcze dwa dalsze rozdziały. Moje zakończenie też może trochę potrwać. Czytaliśmy już częściowo ten fragment z Księgi Jozuego, ale przeczytamy jeszcze raz. Księga Jozuego, rozdział 14, wersety od 6 do 14. Wtedy synowi Judy przystąpili do Jozułego w Gilgal i Kaleb, syn Jefunego, Kenizyta, rzekł do niego, Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego, w Kadesz Barnea, odnośnie do mnie i odnośnie do Ciebie. Miałem czterdzieści lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesh Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści, według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu. Ja natomiast, bez zastrzeżeń, Poszedłem za Panem, Bogiem Moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia, ziemia, po której stąpała Twoja snoga, należeć będzie powsze czasy jako dziedzictwo do Ciebie i do Twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem, Bogiem Moim. Dalsze słowa Kaleba są wspaniałe, kiedy je czytam, to aż mi ciarki chodzą po plecach.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 bądź do pochodu, aby wyruszyć naprzód lub wrócić według Biblii Tysiąclecia. To jest wspaniałe. Miał dość siły nie tylko, żeby wyruszyć naprzód, ale żeby jeszcze wrócić. Werset dwunasty. Dajcie mi więc te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici, czyli olbrzymy, i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną. Podoba mi się, że Alep nie był arogancki. Powiedział, może Pan będzie, zaryzykuję, ale chcę tego. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Jozue pobłogosławił wtedy Kaleba, syna Jefunego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunego, Kanizyty, i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem, Bogiem Izraela. Co zrobił Kaleb? Bez zastrzeżeń poszedł za Panem. Czym jest życie chrześcijanina? Naśladowaniem Pana bez zastrzeżeń. Chciałbym na zakończenie odnieść tę naukę bardziej osobiście do każdego z nas. Gdyby Pan zwrócił się do Ciebie z pytaniem co mogę dla Ciebie zrobić, a Ty odpowiedziałbyś Daj mi tę górę. To jaką górę miałbyś na myśli? Co jest Twoją ambicją? Każdy z nas ma jakieś ambicje. Wyjść za mąż, założyć rodzinę, wychować dzieci, zostać ewangelistą i głosi do tysięcy ludzi, być pastorem największego kościoła na świecie. A może posiadać Mercedesa i basen pływacki? Jakie są Twoje dążenia? Bracia i siostry, moje pragnienie wyrażają cytowane już słowa z Księgi Ozeasza, rozdział 6, werset 3. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Przekonałem się, że sukcesy tego świata są czymś bardzo ulotnym. Prawdziwym sukcesem jest poznanie Pana. Możecie powiedzieć, że znacie Pana i jesteście zbawieni. Paweł też był zbawiony, na pewno się z tym zgodzicie. A mimo to powiedział, Dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa, żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego i uczestniczyć w cierpieniach jego. Ambicją Pawła po wielu latach bycia apostołem i krzewicielem kościoła nadal było poznanie Pana, żeby poznać go. Chcę zakończyć dwoma fragmentami z listu do kolosan. List do Kolosa na rozdział pierwszy, wersety od 25 do 27. Tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy. To zostało wspaniale powiedziano. Bogactwo chwały tej tajemnicy. Bóg chce nam ją objawić którą jest Chrystus w Was, nadzieja chwały. Wiele lat temu, zanim uwierzyłem, byłem filozofem. Gdybyście w tamtych czasach powiedzieli mi o poznaniu tajemnicy, to sądziłbym, że musi ona być przedstawiona w taki sposób, jak czynił to Immanuel Kant, który jedno zdanie, długie na ponad trzy strony, czytał bez najmniejszej przerwy. Paweł natomiast wyraża tę wspaniałą tajemnicę w trzech słowach. Chrystus w was. Oto świętym Pańskim zostaje objawiona tajemnica, która przez wieki i dla wielu pokoleń była zakryta. Następnie w liście do Kolosan, w rozdziale trzecim w resecie jedenastym odnośnie bycia w Chrystusie Paweł mówi tak. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. To jest sprawa najważniejsza i ostateczna. Chrystus was, Chrystus jest wszystkim. Chciałbym się teraz podzielić z wami pewnym doświadczeniem, które miało miejsce w moim życiu kilka miesięcy temu. Będąc w Nowej Zelandii, w Auckland, mówię to ostrożnie, około drugiej nad ranem, doznałem nawiedzenia Pańskiego. Zwykle właśnie o tej porze Bóg do mnie przemawia. Tym razem było ono tak pełne mocy, że aż musiałem wstać z łóżka, co robię raczej niechętnie. Uklęknąłem przy łóżku, co też raczej rzadko robię i zacząłem się modlić. Jednak moc Boża spoczywająca na mnie była tak intensywna, że nie wytrzymałem na klęczkach. Zatem musiałem wstać i chodzić po całym pokoju. Wtedy Pan zadał mi następujące pytanie. Czy poprosisz mnie o to, abym pozwolił Ci poczuć w swoim sercu to, co ja czuję wobec Ameryki? Chcę dodać, że z urodzenia jestem Brytyjczykiem, natomiast obywatelstwo mam amerykańskie. Odpowiedziałem, panie, wierzę, że Twoje serce jest złamane z powodu Ameryki. Chyba bym tego nie wytrzymał. Pan jest bardzo łagodny, ale nie zrezygnował z pytania. Czy poprosisz mnie o to, abym pozwolił Ci poczuć w swoim sercu to, co ja czuję wobec Ameryki? Odpowiedziałem, panie, Amerykanie byli dla mnie bardzo dobrzy. Byli hojni, przyjacielscy i bardzo dużo dla mnie zrobili. Jak mógłbym odmówić? Następnego ranka razem z Rud omówiliśmy całą sprawę. I postanowiliśmy poprosić Pana. Panie, pozwól nam poczuć w naszych sercach to, co Ty czujesz wobec Ameryki. Wtedy wstąpiło na nas coś takiego, co spowodowało ogromny ból w piersiach. Tak wielki, że prawie nie do zniesienia. Spróbowałem go wyrazić, ale nie potrafiłem. I uzmysłowiłem sobie, że to jest właśnie to, co Paweł nazywa niewysłowionymi westchnieniami. Wielokrotnie słyszałem, jak ludzie wzdychali i mówili, że są to niewysłowione westchnienia. Ale skoro o nich mówili, to znaczy, że nie były to niewysłowione westchnienia. To, czego doświadczyłem, było tak intensywne, że nie dało się tego wyrazić słowami i musiałem to zatrzymać dla siebie. Na ostatnim spotkaniu w ramach konferencji Christian Broadcasting Network, chrześcijańskiej sieci radiowej, podzieliłem się tymi przeżyciami. Obecnych było około 330 osób, którym powiedziałem to, co Pan mi powiedział. Czy poprosisz mnie o to, abym pozwolił Ci poczuć w swoim sercu to, co ja czuję wobec Ameryki? Kiedy skończyłem, zwróciłem się do słuchaczy z następującym apelem. Uważam, że jedyny sposób, w jaki możecie teraz zareagować, to paść na kolana i wołać do Boga. Myślę, że wszyscy uczestniczy konferencji znaleźli się na kolanach. Skończyłem kazanie o 10, ale do pierwszej 1.30 nikt nie wyszedł z sali. Miały miejsce bardzo poruszające wydarzenia. Pewien brat, który miał przy sobie mikrofon, modlił się modlitwą wstawienniczą przez około godzinę. Potem wstąpił na niego duch wstawiennictwa i modlił się tak, jak jeszcze nikt, kogo słyszałem, się nie modlił. To był nasz stary przyjaciel, Scott Ross. Być może ktoś z Was go zna. Następnie podchodził z mikrofonem do różnych ludzi, którzy chcieli coś powiedzieć. Jedną z nich była kobieta o orientalnym wyglądzie, która nie znała dobrze angielskiego, ale powtarzała Panie, tak nam przykro. Przepraszamy Cię. Nie wiedzieliśmy, co Ci wyrządzamy. To brzmiało jak płacz całego zgromadzenia. Tak nam przykro. Przepraszamy Cię. My nie wiedzieliśmy. Potem podszedł do starszej pani, stojącej koło podwyższenie, która dała znak, że coś chce powiedzieć. Powiedziała, panie, poślij mnie. Tylko tyle powiedziała. Scott zapytał ją, ile ma lat. Odpowiedziała, 89. Powiem wam, że młodsi uczestnicy zgromadzenia odczuli swój egoizm i egocentryzm. W czasie wspomnianej nocy w Oakland miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie. Nie wiem, czy potrafię to wyrazić w zrozumiały sposób, bo są rzeczy, które Pan do nas mówi i wiemy, co powiedział, ale nie zostały wyrażone słowami. Chciałbym, żeby stało się to dla was wyzwaniem. Wyraziłbym to w ten sposób. Chrystus jest Wszystkim. Pomyślałem, czy mogę to powiedzieć z czystym sumieniem? Czy mogę powiedzieć, że jeśli mam Chrystusa, to mam wszystko i niczego więcej nie potrzebuję? Nic innego nie jest ważne. Potem pomyślałem o ruchu charyzmatycznym, a jestem charyzmatykiem starej daty, być może zbyt starej. Pomyślałem o wszystkich książkach, które napisałem. A napisałem ich 40. Wszystkie dotyczyły tego, jak zrobić to czy tamto, jak być ojcem, jak być pastorem, jak zarabiać pieniądze, jak zostać uzdrowionym. Pomyślałem, że mamy tak wiele na temat, jak zrobić to lub tamto, a rozminęliśmy się z najważniejszą rzeczą, którą jest Chrystus w Was. Chrystus jest wszystkim. Chrystus jest wszystkim. Czy masz w swoim sercu pragnienie, żeby osiągnąć taki stan, kiedy będziesz mógł powiedzieć, Chrystus jest wszystkim? Mam już dość tych wszystkich sztuczek. Jestem zmęczony kazaniami i różnymi programami. Jezu, to Ciebie chcę. Ciebie pragnę. Straciłem węch, zgubiłem Cię gdzieś w tłumie i tylko kręcę się w kółko, obwąchując różne rzeczy. Jezu, liczysz się tylko Ty. Tylko Ty. Chrystus jest wszystkim. Czy potraficie to chociaż pojąć? Jeśli macie Chrystusa, niczego więcej nie potrzebujecie. On jest wszystkim. Chrystus was. Chrystus jest wszystkim. Chciałbym was teraz wezwać lub pomóc wam, lub sam już nie wiem co, ale chcę powiedzieć niektórym z tu obecnych, że jesteście jak pies, który zgubił swojego Pana. Biegacie w koło, wąchając tu i tam, ale nie osiągacie zadowolenia. Fragment Pisma, który czytaliśmy, mówi, chodźcie, zawróćmy do Pana, wróćmy. Brat Lans mówił o pierwszej miłości. Pierwszej nie w kolejności, ale pod względem jakości. Niektórzy z Was utracili pierwszą miłość. Czy wiecie, jak to się stało? Szliście za Panem, ale jakoś się rozminęliście, zgubiliście kontakt. Chcę dać Wam możliwość podjęcia decyzji. Powiedzcie, Jezu, ja wracam. Tylko Ty możesz zaspokoić moje potrzeby. Wszystko inne w życiu nie jest nic warte bez Ciebie. Powróćmy do Pana, jeśli jest to Waszym pragnieniem i chcecie, aby Bóg to wiedział i chcecie ukorzyć się przed ludźmi i powiedzieć jestem jak pies, który zgubił swojego Pana. Przed wywyższeniem jest uniżenie. Jeśli chcecie podjąć tę decyzję, a prawdopodobnie nigdy już nie będziecie mieli do tego dogodniejszego momentu niż teraz, chcę, żebyście zrobili jedną prostą rzecz. Wstali ze swoich miejsc. Proszę, żeby podeszła tutaj moja żona, bracie Leslie, wyjdź tutaj do mnie na podwyższenie, jeśli możesz. Nie chcę być tutaj sam w takiej chwili. Nie wiem, co zrobić, bo tak wiele osób wstało. To ważne, żebyśmy wykonali jakiś ruch, więc chciałbym, żebyście wyszli ze swoich miejsc i podeszli nawet tutaj, lub wyszli w przejścia między rzędami, czy gdziekolwiek indziej, i uklękli. I nie wstawajcie, dopóki nie spotkacie Pana. Ale to jeszcze nie jest najważniejsza rzecz najważniejsze jest nawiązanie z Jezusem kontaktu nie martwcie się upływem czasu nikt Was stąd nie przepędzi jeśli za chwilę odjedzie Wasz autobus to trudno, są ważniejsze sprawy niż autobus już nigdy możecie nie mieć takiej okazji jak dzisiaj Wy, którzy pozostaliście na swoich miejscach módlicie się z osoby klęczące Módlcie się tak, jakbyście to wy sami tu klęczeli. O Panie, Ty widzisz tych ludzi. Sercem jestem z nimi. Odczuwam brzemię spowodowane ich sytuacją, ale brzemię, które Ty odczuwasz, jest daleko większe niż ktokolwiek z nas mógłby odczuć. Boże, prosimy Cię teraz, miej litość, zmiłuj się nad tymi ludźmi klęczącymi przed Tobą. Włóż w ich serca i usta modlitwę, która pozwoli im ponownie nawiązać z Tobą kontakt. Jeśli zgrzeszyłeś, powiedz Bogu o tym, powiedz, Panie, przepraszam, że zgrzeszyłem. Pan szanuje szczerość. Powiedz tak, jak jest. Nie musisz mówić o tym innym ludziom. Jeśli wplątałeś się w jakąś niemoralność czy pornografię lub jakiekolwiek inne brudne sprawy, wyznaj je Bogu. On już o nich wie. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Panie Jezu, ześlij Ducha Świętego na tych, którzy tak bardzo rozpaczliwie Cię potrzebują. Jeśli macie ochotę, to powiedzcie. Panie, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Powiedzcie to. Panie, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. To nie znaczy, że nie jesteś chrześcijaninem, ale grzech jest grzechem, bez względu na to, czy popełnia go chrześcijanin, czy człowiek niewierzący.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 Ukojenie przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy cisi i pokornego serca, kiedy odkładamy na bok całą pychę, własną sprawiedliwość, wyniosłość i po prostu mówimy Panie potrzebujecie, potrzebujecie.